Ma Syngenta ma szeroką ofertę, jeżeli chodzi o odmiany kukurydzy, a jednocześnie ma środki ochrony roślin na tą kukurydzę. Co by Pan szczególnie polecił naszym internautom, którzy będą słuchać tej naszej rozmowy nagranej tutaj dzisiaj na poletku na najbliższy sezon kukurydziany, czyli to mam nadzieję, że to będzie przyszły rok 2017? Myślę, że to jest coś, co jest wyjątkowe, bo jest wiele firm stricte tylko sprzedających środki chemiczne i wiele firm nasiennych. My jesteśmy na dzisiaj firmą, która ma zarówno ofertę nasienną, jak i chemiczną i możemy naszemu klientowi i rolnikowi dostarczyć i nasion, i środków fastobójczych, czyli herbicydów, jak i insektycydów. Dodatkowo pojawiły się fungicydy w kukurydzy i też myślę, że to będzie ważny temat, więc zaczynając od doboru nasion, no to przede wszystkim przyszły sezon, to co widzimy już po pierwszych plonowaniach, to odmiana talizman V220-230 właśnie z przeznaczeniem na zbiory grysowe. Wczesny flint dobrze radzi sobie przy wczesnych siewach. No i zapewnia możliwość zbioru w takim okresie, że jesteśmy w stanie normalnie uprawiać kukurydzę w podozmianie, czyli po kukurydzy siejemy spokojnie pszenicę. Przy bardzo dobrym oczywiście planowaniu, bo to co dzisiaj też podawałem już w naszej rozmowie, czyli plony blisko 13 ton, na poletkach oczywiście, no myślę, że są bardzo budujące, bo sezon nie jest do końca aż tak bardzo spokojny jeżeli chodzi o ten rejon, bo plony polowe są od 6 do 8 ton. Na najlepszych stanowiskach mogą przekraczać 10 ton w tej chwili. To jest ta odmiana. Z drugiej strony przesuwamy się, jeżeli chodzi o grupę wczesności, na granicę grupy średnio-wczesnej. To jest Rotango, które ma V około 240 jest to odmiana nowa, zarejestrowana w roku ubiegłym. Jest też w badaniach PDO, coboru I myślę, że pokaże swój pazur, bo w roku ubiegłym, w tym trudnym dla kukurydzy, czyli w roku suchym, była odmianą numer jeden, więc wszystko na to wskazuje i oglądamy ją w polu. I tutaj również też zaplanowała bardzo wysoko. Jest troszeczkę większa wilgotność, ale myślę, że dla tych, którzy planują rozkład zbiorów jest to bardzo istotne, czyli zaczynamy od najwcześniejszego talizmana, potem przechodzimy do chociażby Rotango, a dalej mamy w grupie już yy, średniowczesne enigmy odmiana która już jest kilka lat na naszym rynku ale sprawdziła się FA250 w różnych warunkach środowiskowych nie musi mieć najlepszych stanowisk radzi sobie doskonale i tutaj też na tych poletkach i myślę że w większości kraju pokazujemy też fajną odmianę jeżeli chodzi o odmiany z ziarnem w typie dent jest to odmiana fenomen bardzo ciekawa nazwa jest to odmiana, która daje sobie radę w trudnych warunkach wilgotnościowych. Oczywiście na początku nie ma takiego szalonego jak odmiany w typie Flint, ale biorąc pod uwagę możliwości rozwojowe i klasę wczesności, dla tego regionu i praktycznie dla całego rejonu środkowego Polski, z wyjątkiem najdalszych północnych krańców, może być uprawiania właśnie na ziarno. Czyli dla nas są to, jest to odmiana, która będzie radziła sobie dobrze na glebach słabszych, na glebach mozaikowatych. Z częściowym niedoborem wody w okresie wegetacyjnym i myślę, że będzie to, to ten zestaw tych odmian, które byśmy Państwu polecali na ten nowy, nadchodzący sezon 2017. Co do środków ochrony roślin, no to znany i uwielbiany przez naszych klientów i bardzo skuteczny, bo to jest ważne, Lumax, który od lat jest na polach i sprawdził się szczególnie przy bardzo trudnych chwastach, jeżeli chodzi o zwalczanie jednoliściennych i dwuliściennych chwastów. Zabiegi przedschodowe, ale również możliwość stosowania powschodowego przy odpowiedniej konfiguracji z nikosulfuronami, bo wiemy dzisiaj, że jest taka możliwość i przy tych cenach, które są na dzisiaj na ten składnik nikosulfuron, wielu rolników korzysta z tego, ale to jest też duża elastyczność, bo wiemy, że przy stosowaniu doglebowym, działanie odglebowe jest uwarunkowane zawartością wody. I jeżeli rolnik zakupi, zakupi Lumax i chce zrobić zabieg, no to musi być też odpowiednie uwilgotnienie tej gleby. A jeżeli tego uwilgotnienia odpowiedniego nie ma, no to wtedy może też przestawić się na zabieg powschodowy i właśnie przy Lumaxie jest taka elastyczność. Nie ma problemu, bo stosowany w późniejszej fazie, już po wschodach kukurydzy i przy układzie z widocznymi już chwastami wiemy co jest, odpowiednie dołożenie na przykład lomocznika powoduje, że mamy załatwione całe spektrum chwastów jedno i dwuliście Oprócz tego, jeżeli już mamy inną technikę, czyli mamy technikę stosowania powschodowego typowego, mamy nasz preparat Elumis Fortepak. Jest to znany już wcześniej Państwu Elumis, ale z dodatkiem dualu, dual gold, czyli połączyliśmy to troszeczkę w taki sposób sztuczny, ale wychodzi to z zapotrzebowania, czyli mamy zarówno działanie powschodowe substancji zawartych w elumisie, jak i działanie substancji zawartych w dualu, czyli działanie odglebowe i nie ma potem wschodu wtórnych chwastów. I myślę, że to jest bardzo ważne i istotne i, i to, są, to jest nasze zwalczanie chwastów. Potem, największym zainteresowaniem cieszyła się technologia ochrony kukurydzy przed grzybami. Tutaj robiliśmy, wykonywaliśmy oprysk preparatem Quilt XL, który jest fungicydem zawierającym znaną wszystkim Państwu azoksystrobinę, która jest sprawdzona i znana od lat, jeżeli chodzi o zwalczanie chorób grzybowych w zbożach. Ale kukurydza jest traktowana jako zboże dzisiaj i wiemy, że jeżeli będziemy mieli problemy z fuzariozami, Możemy próbować też ograniczać występowanie chorób grzybowych w kukurydzy. Właśnie dlatego jest taki produkt. Ale on ma też jeszcze jedną ważną cechę, że w początkowych fazach, jak Państwo znają, działania exoksystrobiny, ona powoduje, że lepsze jest wykorzystanie wody z gleby, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, czyli efekt zieloności. I też zalecamy wykonywanie to w zabiegu przedkwitnieniowym, czyli jeszcze przed zwarciem międzyrzędzi po to, żeby właśnie zwiększyć odporność nośni na stres suszowy i tutaj takie zabiegi zostały też wykonane. Czyli możemy wykonywać zabieg, który będzie stricte zwiększał możliwość planowania, potencjał planowania ze względu na lepszy system korzeniowy, na lepsze wysycenie chlorofilem, na mocniejsze rośliny opierające się stresowi suszowemu, ale również też możliwość stosowania w drugim zabiegu, gdzie łącząc to z zabiegiem omacnicy mamy możliwość zniwelowania, oddziaływania grzybów szkodliwych, chociażby jak fuzarium, chociażby jak helmintosporium, czy drobna plamistość, to tak zwana dawna kabatiela, jeżeli wszyscy to pamiętają. Więc myślę, że to jest w tej chwili... Taki główny program. Oczywiście zwalczanie szkodników, nasze nieśmiertelne kratę Bezwzględnie, czyli od samej wiosny, gdzie możemy zwalczać ploniarkę. W okresie bardzo fajnym, bo to dwa, trzy liście i mamy spokój. Ale potem też również zwalczanie już po monitoringu na kwitnącą kukurydzę w okresie lipca o mocnicy prosowianki. I myślę, że to jest to, co chcielibyśmy tutaj naszym słuchaczom przekazać, powiedzieć co będzie się działo w roku następnym. Bardzo bardzo dziękuję za rozmowę i cieszę się, że będziemy mieli okazję przekazać to naszym słuchaczom tak bogatą wiedzę i, i taki duży zasób informacji na temat tego, w jaki sposób prowadzić łan kukurydzy w 2017 roku. Bardzo dziękuję, że mogłem tutaj powiedzieć o tych rzeczach, gdyż no, dla nas kukurydza nie jest tajemnicą. Oczywiście uczymy się tak jak wszyscy, ale staramy się przekazywać zawsze rzetelne informacje i wiedzę, która będzie miała przełożenie na praktykę. To jest istotne. To nie są mikropoletki. To nie jest gospodarstwo, które jest sponsorowane. To jest normalne, żywe gospodarstwo mające kilkaset hektarów, pojawiające kukurydzę, pszenicę, buraki. Więc myślę, że dla rolników, którzy przyjeżdżają, chcą zobaczyć coś, co jest odzwierciedleniem tych ich gospodarstw, w których są właścicielami, w których pracują. I tutaj możemy właśnie to zobaczyć.